Na polu w Spytkówkach, oprócz zbóż, które przed chwilą oglądaliśmy, można obejrzeć również kilometr dalej kolekcję odmian rzepaku wyhodowanego przez Rapul. Pan Artur Kozera oprowadza po tych poletkach pokazowych, które odmiany wyróżniają się, zyskują szczególne uznanie oglądających i dlaczego. Jeżeli chodzi o odmiany, które tu Państwu możemy zaprezentować, jest to dosyć duża kolekcja, jak Państwo widzicie, to... To jest kolekcja galeria właściwie 26 odmian. Mamy tutaj w naszej kolekcji odmian, odmiany, zarówno takie, które są w ofercie ogólnej, czyli ogólnodostępnej u wszystkich dystrybutorów, ale mamy tutaj również odmiany, które są dostępne tylko i wyłącznie u wybranych dystrybutorów. Natomiast ja bym chciał się skupić na odmianach z puli ogólnodostępnej. Pierwszą taką odmianą, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest odmiana Popular. Odmiana Popular jest to odmiana, która w zeszłym roku została wprowadzona do sprzedaży i rośnie w tej chwili na 5 tysiącach hektarów w Polsce. W przypadku tej odmiany chciałbym powiedzieć dwa, takie, dwie takie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest odmiana, która charakteryzuje się bardzo wysoką zimotrwałością. Swoją zimotrwałość potwierdziła już w 2012 roku w czasie badań rejestrowych, gdzie była jedyną odmianą, która przetrwała bardzo niskie temperatury. Natomiast w 2016 roku po pierwsze potwierdziła swoją wyjątkową zimotrwałość w doświadczeniach prowadzonych przez Soboru, ale również potwierdziła swoją wyjątkową przydatność do uprawy na polach produkcyjnych. Jeżeli mówimy o potencjale planowania, jest to odmiana, która planuje na poziomie 110% wzorca. Bardzo dobrze radzi sobie z okresowymi suszami, dobrze gospodaruje wodą i niezależnie od tego, czy mamy rok 2014, w którym poziom opadów był na bardzo wysokim poziomie, czy 2015, kiedy mieliśmy suszę w niektórych regionach, względem wzorca stale ten poziom planowania jest na poziomie, tych 110-111%. No właśnie, bo w tym roku też pierwsze objawy suszy już były. Co prawda słyszałam, że konkretnie tutaj w ciągu kilku dni spadło na poziomie 70 mm, co jest wynikiem bardzo jednak napawającym optymizmem. A jak te odmiany poradziły sobie w warunkach tej lekkiej posuchy i jednak suchej zimy? Jeżeli mówimy o gospodarowaniu wodą, to musimy wrócić do jesieni, bo najważniejszym takim elementem, który później będzie Plusował wiosną, to będzie odpowiednie zbudowanie i przygotowanie systemu korzeniowego na jesieni. Te odmiany, które tutaj Państwo możecie widzieć, one już na jesieni budują bardzo głęboki system korzeniowy, który ułatwia im pobieranie wody z podglebia. I jeżeli wydarzy się wiosną okresowa susza, to te rośliny w mniejszym stopniu podatne są na jej negatywny, na negatywny wpływ i lepiej gospodarują tą wodą, którą mogą pobrać z podglebia. Ale jeśli jesienią, jesienią późnym latem, kiedy się jem... Rzepaki, jeśli mamy takie warunki, jak były w zeszłym roku, czyli jeszcze ostatnie oddechy tej wielkiej suszy, które przecież trwały aż do połowy października i rolnicy albo siali w suchą glebę, albo wstrzymywali się do ewentualnych deszczy, wielu opóźniało znacznie zasiewy i to potem też odbiło się bardzo negatywnie na kondycji roślin zimą. Jaką Pan miałby radę odnośnie siewu. Jeżeli mówimy o siewach i mówimy o zeszłym roku, to chciałbym zwrócić uwagę, że tak jak Pani powiedziała, były bardzo duże problemy w niektórych regionach kraju w momencie kiełkowania i wschodów roślin, a wielu rolników popełniało kardynalne błędy. Po prostu wykonywali, wykonywali orkę i czekali, aż spadnie deszcz, doprowadzając w międzyczasie do bardzo mocnego przesuszenia gleby i w związku z tym, nawet jeżeli po jakimś czasie wysiewali te nasiona, niestety tej wody było zbyt mało, schody były rozłożone w czasie i rośliny bardzo powoli wschodziły, tym samym bardzo powoli rozwijały się jesienią, co przyczyniło się też do tej słabej kondycji w momencie, kiedy nastąpił gwałtowny spadek temperatury i wystąpiły mrozy, ale nie było też okrywy śnieżnej. Natomiast takim myślę dobrą receptą na dobre wschody i ci rolnicy, którzy zrobili w ten sposób, podeszli do agrotechniki, to myślę wygrali, to wykonanie zabiegu orki i siewu praktycznie w ciągu jednego dnia, a jeszcze wieczorem była możliwość zastosowania herbicydów do glebowych. To myślę było najlepsze rozwiązanie i tym samym niedopuszczenie do przesuszenia gleby. Tym bardziej, że rzepak w momencie kiełkowania potrzebuje naprawdę niewielkich ilości wody, a jeżeli już skiełkuje, pojawi się korzeń, to już będzie sobie radził bardzo dobrze, nawet przy niewielkiej dostępności wody. Wracając jeszcze do odmian, widziałam, że tłum odwiedzających, dosyć długo stał tam przy końcu. Przy której odmianie? Która to odmiana tak dużo zainteresowania wzbudziła? Drugą odmianą, która wzbudza tutaj duże zainteresowanie w naszej kolekcji, to jest tegoroczna nowość. To jest odmiana Atora. Jest to odmiana, która oprócz tego, że planuje bardzo wysoko, bo na poziomie 120% wzorca jest odmiana, która świetnie rodzi sobie na różnych glebach, mozaikach glebowych. To jest odmiana, która też od zeszłego roku jest wzorcem w coboru, który w doświadczeniach prowadzonych przez coboru, który zastąpił i odmianę Wisbi. Także myślę, że ta odmiana, z tego względu też, że to jest odmiana późniejsza, jeżeli chodzi o dojrzewanie, czyli potrafi bardzo efektywnie wykorzystać wodę, która pojawi się na przełomie czerwca i lipca, a tym samym przekłada się to w plon.